Ostatnio doszło do kilku wybuchów bombowych, które wydawać się mogło wymierzone były w autokar wiozący piłkarzy Borusi Dortmund na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco. Nikomu nic wielkiego się nie stało, ale tylko dlatego, że autobus miał opancerzone szyby. Co prawda wyleciało kilka szyb i jeden z piłkarzy został zraniony odłamkiem w rękę, ale straty jakie poniesiono w czasie tego wybuchu są naprawdę niewielkie. Choć sytuacja nie jest śmieszna, to jednak zaraz po tym wydarzeniu mówiło się, że to nie był atak terrorystyczny, a no właśnie, i nie określono co. Niektórzy domniemali, że to może być atak ze strony pseudokibiców innej drużyny. Wyobrażacie sobie, na jaki poziom kibicowania zeszłaby piłka nożna, gdyby rzeczywiście okazało się, że to był atak na tle kibicowskim? Powiedzmy sobie szczerze, bo myślę, że oszukiwanie się, że to nie był atak terrorystyczny, to chęć ratowania imienia tych, którzy są za to odpowiedzialni. Nieważne, kto skonstruował bombę i kto ją zdetonował. Nie powinno to podlegać dyskusji, że to był atak terrorystyczny. Biorąc także pod uwagę, że niemieckie władze są poprawne politycznie, co w normalnym slangu oznacza kłamie, nie mówi się o ataku terrorystycznym i muzułmańskich radykałach, bo polityka Niemiec dążyła do tego, by sprowadzać do siebie uchodźców. Przecież wiadomo, że niemiecki polityk nie może się mylić. A zapewne wiecie, że za kilka miesięcy odbędą się wybory do Bundestagu. Słyszałem ostatnio relację Polaka mieszkającego w Niemczech, który opowiadał, jak wygląda życie wśród imigrantów. Mieszka w małej miejscowości mającej około 2000 mieszkańców. Do tego miasteczka przydzielono 150 islamskich imigrantów, <śmiech> (przepraszam), którzy w nocy koczują w kontenerach, a w ciągu dnia schodzą się w parkach, na rynku, śmiecą, robią zdjęcia mieszkańcom, piją alkohol, podszczypują dziewczyny, okradają sklepiki. I w sumie wszystko opiera się na tym, że w Niemczech rozrzucono imigrantów po małych miejscowościach, by zasymilować ich ze społecznością i by nie tworzyły się wielkie ich grupy. Problem jednak w tym, że ci ludzie nie idą do pracy, czekają tylko i wyłącznie na zasiłki. Sami Niemcy mają już dość tego, że pracując przez 35 lat dostają emeryturę w wysokości 1000 euro miesięcznie co oczywiście na nasze warunki jest dużo ale utrzymują bandę nierobów, na których przydzielana jest kwota 2000 euro miesięcznie, chociaż nigdy nie podjęli pracy w tym kraju nie oszukujmy się bomby nie konstruują kibice nie robią tego pewnie rodowici Niemcy no chyba, że pochodzenia arabskiego, a tam takich ludzi nie brakuje Powiedzmy sobie szczerze, że był to zamach terrorystyczny bez względu na to, kto to zrobił. Myślę sobie, że gdyby ten wybuch nie miał podłoża islamskiego, to z radością i z uśmiechem na twarzy jakiś minister niemiecki ogłosiłby to podkreślając, że to nie muzułmanie są temu winni. Poprawność polityczna nie pozwala im przyznać do błędu imigracyjnego. Mam nadzieję, że w Polsce, bez względu na to, kto rządzi, nie powstanie pomysł zaludnienia naszego kraju ludźmi, którzy za nic mają naszą kulturę, korzenie i nas, Polaków, jako naród. Współczuję w zachodniej Europie, że doczekała czasów, jakie teraz mają. Kiedyś, by wyjechać na tak zwane bombowe wakacje, trzeba było wyjechać do Czeczenii. Teraz wystarczy do Niemiec, Francji czy Anglii. Ludzie są terroryzowani we własnym kraju Bo jakiś rodak podjął w przeszłości decyzję o importowaniu imigrantów Miało być pięknie i bogato A tu taki pstryczek w nos Przyjmowanie do swojego kraju imigrantów to trochę tak Jakbym pod swój dach przyjął nieznanych mi ludzi Dając im łóżko, wannę, jedzenie I tylko miałbym czekać na to Czy mi się za to odwdzięczą, czy zabiją moją rodzinę Jak ktoś chce się bawić w rosyjską ruletkę, to niech się bawi. Ale nie w moim domu i nie w moim kraju.